Radia Sobota, 21 marca, jest 16. Benjamin Filip zapraszam na serwis trójki. W Sochaczewie ruszają polsko-amerykańskie ćwiczenia. To jest sojusznicza odpowiedź na to, co się dzieje na wschodzie Europy. Przyznaje szef Monu. Nowa obwodnica Radomia będzie nosić imię Jacka Kuronia. Apel w tej sprawie podpisała m.in. premier Kopacz. Z całej Hiszpanii do Madrytu zmierzają protestujący. Wieczorem ulicami stolicy przejdzie Marsz Godności. Stany Zjednoczone będą wspierać i bronić Polskę nie tylko w duchu, ale i w czynach, zapewnia ambasador Stanów Zjednoczonych. Stephen Moll razem z szefem MONU w Sochaczewie oglądali mobilne wyrzutnie rakiet Patriot. W tamtejszej jednostce przeciwlotniczej rozpoczęły się dziś polsko-amerykańskie ćwiczenia. Demonstrujemy zdolność Stanów Zjednoczonych do szybkiego rozmieszczenia rakiet obrony przeciwrakietowej Patriot w Polsce w razie zaistnienia takiej potrzeby, mówił ambasador USA. Jesteśmy tu, by pokazać naszym polskim sojusznikom, że amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Polski w ramach NATO znaczą coś więcej niż tylko słowo na papierzu. Oznaczają one szybkie rozmieszczenie jednego z najbardziej zaawansowanych systemów broni na naszej planecie. Amerykanie, którzy przywieźli ze sobą mobilne baterie rakiet Patriot, będą ćwiczyć wspólnie z polskimi żołnierzami, informował minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Zapewniał, że te ćwiczenia są potwierdzeniem zdolności obronnych naszego kraju. Te ćwiczenia mają pokazać naszą wspólną zdolność do szybkiego przerzutu baterii Patriot do osłony Warszawy. One w praktyce dzisiaj się zaczynają. W marcu zeszłego roku przybyły samoloty F-16, siły powietrzne, potem spadochroniarze, siły pancerne. Właściwie przez cały rok mamy do czynienia z bardzo dużą aktywnością i obecnością w Polsce. To jest sojusznicza odpowiedź na to, co się dzieje na wschodzie Europy. Dodajmy, że amerykańscy wojskowi zostaną w Sochaczewie przez kilka tygodni. To już ostatni moment, by pomóc potrzebującym w Nowym Sączu przygotować święta. Jeszcze do 17.00 potrwa tam przedświąteczna zbiórka żywności w ramach ogólnopolskiej akcji Caritasu Kilo. W sklepach ustawiane są specjalne kosze, do których można wrzucać produkty o długim terminie ważności. Wolontariuszami, którzy pomagają w zbieraniu niezbędnych artykułów są sądeccy gimnazjaliści. Jestem wolontariuszem ze szkoły gimnazjum nr 2 w Monsonczu. No i chcemy pomóc tym ludziom. Cieszy nas to. Co teraz już jest w koszu? Mąka, kasza, czekolada, kakao, makaron i ryż. Warto się poświęcić, żeby chociaż ci ludzie, co nie mają na co dzień do chleba nic się ugotować na obiad, to przynajmniej w te święta jak dostaną, to sobie ugotują i zjedzą przynajmniej porządny obiad. Są ludzie chorzy, są ludzie samotni, no więc trzeba im pomóż, no trzeba. Czy nas jutro co spotka, nie wiadomo, a jak dzisiaj ktoś poczuje, trzeba dać. Z zebranych produktów żywnościowych powstaną paczki świąteczne przed Wielkanocą, trafią one do ubogich rodzin, które są pod opieką Nowosądeckiego oddziału Caritas. Pomysłów było wiele, emocji i kontrowersji jeszcze więcej. Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że Nowa obwodnica Radomia zamiast pięciu będzie miała jednego patrona Jacka Kuronia. Apel w tej sprawie podpisali między innymi premier Ewa Kopacz, Andrzej Celiński i Adam Michnik. Jacek Kuroń to człowiek, wobec którego radomianie mają ogromny wdług wdzięczności, dlatego zdaniem radnego Andrzeja Łuczyckiego jak mało kto zasługuje on na upamiętnienie. On w czasie protestu robotników w 76 roku, po tym protestie, stworzył Komitet Obrony Robotników i on i wiele tych osób, które w tej chwili się podpisało pod tym apelem, pomagali Radomianom. Maria Bienkiewicz była radomska działaczka opozycyjna, poznała Jacka Kuronia ponad 30 lat temu. Pamiętam go mądrego, fajnego, umiał się znaleźć w każdej sytuacji, z każdym ludźmi, no i przede wszystkim rozumiał ludzi. Żył jak normalnie, każdy z nas przeciętny, nie uważa, że mu się cokolwiek więcej należy jak każdemu. Inicjatorzy zabiegają o to, by oficjalnego odsłonięcia pierwszej tablicy z nazwiskiem patrona obwodnicy dokonał prezydent Bronisław Komorowski. Mniej więcej za dwie godziny przez centrum Madrytu przejdzie Marsz Godności. Od rana w kierunku stolicy Hiszpanii podąża osiem kolumn protestujących ze wszystkich regionów kraju. Będą domagać się od rządu zakończenia polityki oszczędnościowej i zawarcia Narodowego Paktu na Rzecz Polityki Prospołecznej. Pierwszy marsz godności odbył się rok temu. Od tego czasu w Hiszpanii spadł bezrobocie, a wzrost gospodarczy wyniósł ponad 1% produktu krajowego brutto. Jednak poprawy sytuacji wciąż nie odczuwa większość społeczeństwa, dlatego dzisiaj protestujący ponownie będą domagać się wycofania przez rząd ostatniej reformy rynku pracy i przywrócenia, jak to określono, godnego życia. Bronimy małych firm, rolników, bezrobotnych, emerytów, lekarzy, nauczycieli, bronimy wszystkich potrzebujących pomocy, wyliczał współorganizator Marszu związkowiec Diego Kaniamo. O bezpieczeństwo przemarszu będą dbać policja i organizatorzy manifestacji. Zeszłoroczny protest zakończył się niepokojami, podczas których aresztowano 30 osób. Z Barcelony, dla polskiego radia, Ewa Wysocka. I to tyle w tym serwisie trójki. Od północy nadciąga nad polska strefa opadów. Do końca dnia pogodnie będzie jedynie na krańcach południowych. W nocy deszcz przechodzący od północy Polski w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Najzimniej właśnie na północy kraju miejscami minus 6 stopni. Najwięcej na termometrach będzie na południowym wschodzie do plus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedawno ukazała się jego nowa płyta, zatytułowana Kup sobie psa. To, co śpiewam, jest wynikiem głębokich przemyśleń. Kryje się w tym jakieś drugie dno, a nie po prostu dno. Nie żebym nie chciał Cię znać, albo że się spał. Wyjątkowy koncert, wyjątkowe zaproszenie. Osobiście Piotr Bukartyk. Będziemy dynamiczni, refleksyjni. Nie wiem, jak połączyć jedno z drugim, ale spróbujemy. Zapraszamy w niedzielę, tuż po 20. Piotr Bukartyk. Mariusz Owczarek.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 Wiesz, czasami potrzeba naprawdę niewiele, by sprawić komuś radość. Wystarczy pyszne śniadanie ze świeżym chlebem i doskonałą szynką przygotowane z miłością. A tak się składa, że w Polo Markecie mamy wszystko do śniadania i szynkę od szwagra w cenie 19,99 za kilogram, by życie smakowało lepiej. Polo Market, mój ulubiony.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 Ogłoszenie wyborcze. 9 minut po szesnastej. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Zapraszamy do osiemnastej. Imagine a love that is so proud. No, ja mogę, na przykład. Uh, are you loud like love? Głośni jak miłość, placebo... Tak jakoś w związku z tym, co się dzieje za oknem, pomyślałem sobie, że może to nie jest jednak taki nieistotny utwór w ich repertuarze i nie do końca nieistotna płyta również tytułowy z ostatniego albumu. Od tego zaczęliśmy. Kwadrans po godzinie 16. Piotr. Stelmach. Radio.pl. Goście idą, ja idę po gości, a Madonna śpiewa. Cut me down the middle Fucked me up a little You said I was your queen I tried to give you everything And now you want your freedom You got just what you came for A bit of fame and fortune Now I'm no longer needed you said it was over wanted it to end then you had the nerve to say that we could still be friends you had a few secrets I was never told now everyone's talking and I'm the last to know now I Yourself to everything and left me with your mess. I curse the day we met. memories is haunting me. I wish I could forget. You said it was over, wanted it to end. Then you had the nerve to say that we could still be friends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 it's not that pretty It's not Jay-Z and Beyonce It's not Nicki or Lil Wayne It's not Oprah and Obama The Pope and Rihanna Queen Elizabeth Kanye. It's not pentagrams or witchcraft It's not triangles or stacks cash Black magic or Gaga, Gucci or Prada Riding on the golden cap Everybody, my spot is shining like It's not Heisers of the Phoenix. Here, of Egypt don't make it into something sorted. Of. It's not Steve Jobs over Bill Gates. It's not the Google of the United States. It's not Bieber or LeBron, Clinton or Bond, or anyone you love to hate. All see is watching tonight. That's what it is. Truth and the light. All C.E.I. is watching tonight. Nothing to hide. secret's inside. It's like everybody in this party shining like a It's like everybody in this party Shining like Illuminati You know that everything That glitters in gold So let the music Take you out of control It's time to feel it in your It's like It's like It's like Everybody in the spot is shining like a lunatic It's like Everybody in this party shining like a lunatic like, like It's like Like It's like everybody in the study shining like a It's like everybody in the study shining like a Everybody in the is shining like a It's like everybody in the is shining like a Illuminati, a wcześniej Heartbreak City Madonna z nowej płyty Rebo. Hot. E, no bo to nowość gorąca i wydaje mi się, że nie jest jeszcze tak źle, chociaż zatrudniła do tej płyty armię producentów, ludzi, którzy mieli pomagać, którzy mieli stworzyć, wymyślić coś, dzięki czemu e, Królowa Królową pozostanie. 23 minuty po godzinie 16. Powiedziałem, że goście idą, a ja idę po gości. Goście przyszli. E, Karol Ludew, Tomek Lipiński. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. I Czym... Piotr Zieleniewicz za moimi plecami. Basista. Ustaliliście, znaczy ustaliliśmy, że wy będziecie speakerami dzisiaj, a Piotrek w, Piotrek Granabasie, w kolejnych odsłonach, Piotrek Granabasie. Czy ja mogę was przedstawiać jako muzycy zespołu Tomek Lipiński? Tak. No nawet nawet Powinienem, tak? Tak, tak właśnie jest. To znaczy yy, jesteśmy zespołem niewątpliwie, bo gramy ze sobą no, blisko dekadę. Zresztą w klubie dekada zagraliśmy pierwszy raz przed ludźmi. Osiem lat temu, tak, coś takiego. I, yy, i gramy nieprzerwanie wspólnie od tego czasu. I to, co yy, ja jako Tomek Lipiński gram dzisiaj, yy, to jest to, co zrobiliśmy razem przez te lata. Nazwałbyś ten zespół zespołem pokoleniowym? D dwupokoleniowym. Dwupokoleniowym, od razu powiem, no bo nie będziemy od tego uciekać. Jeśli o, w ostatnich, długich miesiącach dużo rozmawiam z osobą, która się nazywa Andrzej Ludew. Bardzo dużo rozmawiam. To Ja też jestem trochę Andrzej Ludew. Więc to, ja. to też jesteś trochę Andrzej Ludew. To Karol Ludew jest jego synem, a Andrzej Ludew jest pierwszym menadżerem Republiki. I tak to jest. Cieszę się. Bardzo się cieszę z tego, bo zapowiadałem, czy ciebie, czy was, tak. że wkrótce będziemy o tym mówić, wkrótce będziemy to grać, wkrótce będziemy o tym nawet nieładne słowo tutaj padnie bębnić, ale wy też bębnicie na tej nowej płycie. Debatować. Całkiem głośno tak debatować. Karol Bębni. Stało się. Czy to może być dobre wprowadzenie, jeżeli runie po raz kolejny ostatni mur, bo... No bo tak. No wedle no. życzenia, panie redaktorze. Czyli pół minuty, bardzo proszę. Niechętnie dla Niejdzi nas śnieg, nas niedzieli niejdzi nas śnieg, niedzieli nas śnieg, nas Kupiłem ten singiel Tak, i kupiłem ten singiel ton Presowski Jako czternastoletni chłopak Gdzieś jest, z taką dużą e, dziurą w środku e, I nawet ostał się W bardzo dobrej formie Tilt e, Też mam, też mam też że, no, już ostatni mam. Masz jeszcze tak, takie tak, takiego, relikty tak. Z czymś się wciąż nie zgadzam Drogi Tomaszu Słucham. Nie zgadzam się z tym, co Znaczy inaczej o, Bardzo mocno to we mnie zostało i kłócę się z tym zdaniem od dwóch lat od jakiegoś tam naszego spotkania kiedy powiedziałeś ha mam 58 lat i ten horyzont zaczyna mi się coraz bardziej wyłaniać wydaje mi się, że nagrałeś muzykę która nigdy nie pozwoli ci się zestarzać no wiesz, no byłbym szczęśliwy oczywiście, gdyby tak było a a, a jak jest to jeszcze nie wiem bo yy, wiesz, ostatni rok upłynął właściwie całkowicie pod znakiem tej płyty. Najpierw tej nowej. Tej nowej, tak. Najpierw próby, później. E e I wiesz, często się mówi, że artysta jest y tak dobry, jak jego ostatnie dzieło. We'll see. <grym> no okej, okay, tylko y przy okazji y oczywiście znam to zdanie, Aha. ale nie, nie należy chyba za bardzo zapominać o przeszłości. nie no ona oczywiście... Znaczy, wiesz co, no, będę bardzo szczęśliwy, jeśli, jeśli y, y, y, któreś tam przejawy tej muzyki, którą w życiu zrobiłem, yy, nadal będą żyć tak, jak, tak jak żyją. Na przykład, na niektóre piosenki, prawda, niektóre piosenki, które jakoś yy, przetrwały, wiesz. No, były napisane, nie wiem, 30 lat temu, czy, czy 20, 20, parę czasami, czasami, kilkanaście i to, że y, ludzie pamiętają, że te piosenki ciągle są grane, bo, bo, bo słyszę i wiem, że są, y, to jest jakaś rzeczywiście jakiś taki dar od losu, wiesz. Y, y. Bardzo, bardzo wspaniały. One są nie tylko grane, ale one dostarczały. One żyją cały czas i one są ponadczasowe. Mi one się dos tak dostarczały takich, jeżeli to tak mogę górnolotnie nazwać, narodowych szlakwortów. Które, <śmiech> które się przyjęły. No, zda zdarzało się to. <śmiech> Karol, <śmiech> kiedy spotkaliście się dekadę temu, to o, te pierwsze wasze spotkania to, to były dla was, dla młodych muzyków, a spotkania z prawdziwą legendą, czy to od razu był kumpel, załogant? Cudowne pytanie. Wiesz no. co? By, by, chyba jednak e, odpowiedź numer dwa. Mhm. A, e, a ta odpowiedź numer jeden, ona cały czas jakby to cały czas istnieje, tylko to jest tak naturalne dla nas. I tak naturalne, jakby taki, no w jaki może być, e, tak naturalne dla Tomka, e, no właśnie to, że te piosenki jego żyją i tak dalej, że to sobie zawsze było, ale na dzień dobry był przede wszystkim kumplem. E, premiera dzisiaj nowej piosenki, jeszcze nikt tego, jak Tomek powiedział przed anteną, przed wejściem na antenę publicznie nie słyszał, ale to za jakiś czas, bo nie możemy tak wszystkiego od razu wyłożyć, kawę na ławę. Czy ty mieszkałeś w bloku kiedyś? Tak, tak. Ja się wychowałem w takim bloku z lat pięćdziesiątych w Alei Wyzwolenia w Warszawie. Przez 20 lat mieszkałem w tym bloku, na czwartym piętrze, w 24-metrowym mieszkaniu z mamą. A potem przez kolejnych lat 7 mieszkałem w takim ogromnym bloku na ówczesnej ulicy Marchleskiego, czyli dzisiaj Jana Pawła, vis a -vis wylotu ogrodowej. Mhm. Tam jest taki duży, też socrealistyczny, gmach z takimi kolumienkami na górze. I tam mieszkałem przez 7 lat na takim stryszku. Czy zgodziłbyś się trochę z opinią, że, że, że, że blok mieszkalny to nie jest budynek, tylko że to jest trochę cecha tak, charakteru? Tak, to jest... Wiesz, to jest taka w ogóle odrębna rzeczywistość. Wiesz, budynek... A tam, gdzie mieszkałem w Wolej to był bardziej budynek, bo to było pięć pięter, wiesz, cztery mieszkania na piętrze, to jakoś tak jeszcze... Natomiast ten na z takimi potwornie długimi korytarzami, on mi się śni często do dzisiaj, wiesz, jako takie właśnie dziwne, y, mroczne miejsce, dziwne korytarze, y, jakieś schody, taki półmrok. Y, y, tak, to, to stan świadomości jest na pewno. Klaustrofobiczny. Y Wiesz, jako człowiek, który te pierwsze 20 lat życia spędził właściwie w, w, w pięciometrowej kuchni, gdzie mama mi urządziła gniazdko, wiesz, y, ponieważ mieszkanie było za małe, y, żeby to jakoś inaczej rozwiązać, y, ja klaustrofobii chyba nie mam, wiesz, ja raczej się boję y, po mostach chodzić, zawsze się bałem, no, i zwłaszcza, balkonów. Zwłaszcza teraz, niestety. Ostatnio, niestety. No mam dalej do trójki, wiesz. Radioaktywny, radioaktywny blok to ten blok? Radioaktywny blok to jest jeden z bloków na... Znaczy inspiracja przyszła z, z bloków na Wawrzyszewie, gdzie nagrywaliśmy z Robertem Brzulewskim z Brogadą Kryzys tą pierwszą czarną płytę. Ponieważ studio mieściło się w takim pawilonie standardowym, typowym pomiędzy dwoma ogromnymi blokami, ogromnymi tym razem rzeczywiście blokami, i, i, I Jeśli o, o któryś, to o tych Ale tak jak mówię, no to, to Stan świadomości to. Za minutę wracamy 26 minut, 17 przy Myśliwieckiej, 3.57. Rozmawiam i z Karolem Ludewem, i z Tomkiem Lipińskim. Karol, czy to jest trochę tak, jeżeli mówimy o zespole dwupokoleniowym, tak jak to Tomek nazwał, że najlepszą sytuacją w, takim, w takiej konstelacji, w takiej kapeli, jest poczucie, że czasami wygonicie jego, czasami on goni was. U was tak jest? Bardzo ładne pierwszy raz w życiu to usłyszałem teraz od Ciebie coś takiego. Tak na pewno coś, coś w tym jest. Um, tak, bardzo ładnie to powiedziane i ja jestem zaskoczony, bo po raz pierwszy słyszałem dokładnie tak nazwane tak, te rzeczy, tak. które się dzieją, ale tak jest. Coś w tym jest, tak, bo yy, wiesz, to, że yy, ja mam pewne doświadczenia, którego Piotrek i Karol nie mają, yy, oznacza, że oni mają pewne doświadczenia też, których ja nie mam bo i słuchali innej muzyki niż ja i, yy, i grają inną muzykę niż tą, którą gramy wspólnie w, w, w Semantic Punku. Yy, zupełnie właściwie inną, a nie zupełnie inną. Dlatego, że, dlatego, że yy, to jest najlepszy zresztą dowód na to, że muzyka jest muzyką po prostu. Ale, ale rzeczywiście jest tak, że ja się też uczę cały czas. No, yy, wszyscy się uczymy. Nawet ostatnio rozmawialiśmy, że yy, kiedy zaczynaliśmy yy, tych, tych prawie 10 lat temu próby, to było w Ursusie, tak? Szadoka chyba, tak? Pierwsze próby. Eee, nie, nie, mój drogi. Pierwsze próby graliśmy w Kobongowni jeszcze. A jeszcze w Kobongowni, na Boli. tak, tak. Eee, to, to przecież graliśmy kompletnie inną muzykę niż gramy dzisiaj. No kompletnie. graliśmy Hardcore punka wtedy. No takie właśnie trudno <laughs> powiedzieć, co wiesz, bo jak słucham tych nagrań sprzed tych 8 lat, wiesz, to, to jednak... Eee, znaczy widać, że, że, że to jest tak jak, wiesz, jak, nie wiem, no nalewka, która długo stoi, wiesz, i tam się wszystko już przegryza tak, że można ją pić, więc to, ja myślę, że to gdzieś... Ale oczywiście ten element takiego gonienia, no to ja to rozumiem jako naukę. Nie? Tak, no ja totalnie symbolicznie odebrałem to, ta, co powiedziałeś. Ta, no to, bo może u nas to się nie odbywa właśnie na... Tak, tak, nie nazywamy tego może gonieniem, ale ta, symbolicznie, ta, ta. tak, no gdzieś tam się dopełniamy, no jak organizm, nie? To czego pragniesz? Tak będzie zatytułowana płyta cała? Tak. Y Tomek Lipiński, tak jest sygnowana, takim imieniem i takim nazwiskiem i teraz... I takim żeby, zespołem już będzie. I w tym takim momencie, zespołem, tak. i takim zespołem. I żeby wszystkiego znowu nie wylewać, tak. to ja się ograniczę dzisiaj tylko do jednego wrażenia, tak. na które chciałbym, żebyście jakoś zareagowali. Ja te płytę przesłuchałem kilka razy. E, a czy po pierwsze? To, co zawsze powtarzałem, kiedy się spotkaliśmy, Tomek chce nowego, chce nowych tak, piosenek, tak. to podstawa, zawsze ci przy okazji mówiłem, że ktoś powinien wreszcie to skatalogować, to, co było wcześniej, ale to już jest inna sprawa. Natomiast, kiedy przesłuchałem tę płytę pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz, to pomyślałem sobie, że czuję się tak, jakby o, jakby Lipiński założył własne czasopismo i trochę publikował, między innymi na tej płycie coś tam publikował. Swoje komentarze, swoje odczucia, swoje wrażenia na temat rzeczywistości tego, co się dzieje teraz. Bo to tak jest. To niewątpliwie tak jest. No Taka hip-hopowa w cudzysłowie trochę cecha, ale no tak, na pewno trochę tak. Ja przepraszam, że się wtrącam, ale też gramy rację. Wiesz, też ja piszę takie teksty, jakie piszę w bardzo konkretnym kontekście, którym jest muzyka, którą tworzona przez nas trzech, tak? E, I więc ona w jakimś tam e, niewymiernym e, wymiarze, że tak powiem, jest e, jest z inspiracji i, i, i Piotrka, i Korola, wiesz, w, w, w, w, w, jak, w jakimś właśnie takim nieuchwytnym, wiesz, e, wymiarze, ale, ale na pewno są to komentarze, bo e, no, bo właściwie o czym, o czym tu pisać, wiesz? No, yy, wszystkie, no, yy, wiesz, dla człowieka blisko 60-letniego, który musi coś yy, powiedzieć do ludzi nagle, yy, to jest yy, duże wyzwanie w tym sensie, że pojawia się bardzo poważne pytanie i, i, i to pytanie z roku na rok jest poważniejsze. Co właściwie mam do powiedzenia? A może mam jeszcze jakieś marzenia? Yy, tak, tak. One też tam się przewijają. Muzyka jest marzeniem. Wiesz, cała płyta jest, tam jest dużo śniegu. Więc... No i też właściwie musi i nie musi, i to I, też no, tam jest i, no i To więc jest właśnie, ekstra. Tak, tak, tak. Wiesz, ta muzyka, którą gramy tam, ona jest, ona jest bardzo organiczna. To słowo organiczna się bardzo często pojawiało w czasie pracy. W tym sensie, że ona nie jest wiesz, wydumana, nie jest wymyślona. Myśmy nie usiedli i nie postanowiliśmy, ok, będziemy grać tak, tak, tak, tak, tak. Ja miałem jakieś takie wstępne y, y, y, swoje założenie, jak się spotykałem po raz pierwszy z Karolem przed laty i, i, i rozmawiałem z nim. Zresztą skontaktował nas Wieniu, mm -hmm. nasz kumpel, raper. I, i, I pierwsza, właśnie jedna z pierwszych rzeczy, którą Karolowi powiedziałem, to było to, że chciałbym, żeby w tym zespole gitara basowa pełniła trochę nie, niezwyczajną funkcję, żeby nie była tylko basem, który tam wypełnia dół i musi się harmonicznie mieścić, tylko żeby była w jakimś stopniu instrumentem wiodącym. W różnych utworach różnie, no bo to też utwór narzuca trochę, ale, ale zdecydowanie, żebyśmy poszli w tą stronę i dlatego, e, wiesz, Karol odpowiedział, no to chyba kogoś takiego dla ciebie mamy. I się okazało, że rzeczywiście. Piotrek Leniewicz, Wiele bym chciał o tej płycie powiedzieć, ale może na dzisiaj zostawmy sobie, mhm. znaczy napocznijmy ten tort, mhm. zostawmy sobie znaczną część tego wszystkiego na później, bo wtedy będziemy mogli więcej grać i więcej komentować i więcej mówić. Tam. Ale na dzisiaj chciałbym się ograniczyć do takiego zdania, że to jest jakby kolejny album, kolejne coś, co dajesz, czy co dajecie, dzięki czemu trudno, no, głównie o tobie pomyśleć, facet w kapciach. E, bardzo się cieszę I, i przygotowując książkę, która jakoś tak równolegle, tak właściwie długi wywiad ze mną, jaki Piotek Bratkowski przeprowadził, która wyjdzie w okolicach 20 kwietnia. E, też tak sobie pomyślałem, że muszę, o, muszę wspomnieć o jednej historii szybciutko, że jak byłem młodym człowiekiem, to tam na strychu na czyli Jana Pawła dzisiaj, gdzie mieszkałem, e, wisiało na ścianie takie motto, jakiegoś muzyka, nie pamiętam kogo dzisiaj, który mówił man, muzyka jest jak lekarstwo jeżeli nie leczysz ludzi, to po prostu jesteś do niczego. E, to jest może e, naiwne, to jest może e, infantylne dla kogoś, ale Yy, gdzieś starają się tym przez całe życie kierować Niech leczy Wszystkiego dobrego i no do szybkiego spotkania wkrótce Dziękuję bardzo, do zobaczenia Tomek, Tomek Lipiński, uwaga, uwaga Zespół Tomek Lipiński, premiera, premiera, premiera To, czego pragniesz To, czego pragniesz Czego pragniesz ponad wszystko Nawet nie wiesz, jak jest blisko Pan Organa, bezustanne niespełnienie. Zawsze coś więcej jest do chcenia. A -a -a -a. Halcynacja Nic realnie się nie dzieje. Świat jest tylko krojeniem. Czego się boisz, to tylko twoje cienie, tu niczego więcej nie ma. Twoje cienie Tu niczego więcej nie ma Rękę na razie z pewnej odległości, ale wkrótce będzie więcej. To, czego pragniesz, ogólnopolska premiera Tomek Lipiński z Nowej Płyty, wkrótce całość. Za 14 minut 17. Dzisiaj trochę też o zespołach niesłusznie zapomnianych The Boxer Rebellion. Jeszcze miałbyś taki zgrzyt na końcu i był. Cztery płyty jak do tej pory na koncie. E, moim zdaniem znakomity zespół The Boxer Rebellion. Taka jest ich nazwa. Forces to przed chwilą. Do godziny 17 jeszcze zespół z Szwecji. Lights and Motion. A o Boxer Rebellion jeszcze wspomnę. Po godzinie 17 na pewno. Usta 2014. W zeszłym roku to była zima. I śnieg padał, i mróz szczypał. Zdarzyły się nawet lodowe deszcze. Wprawdzie krótko to trwało, ale na tyle długo, by doszło do opóźnień pociągów. Dwa utknęły na dobre, a właściwie na niedobre. Wtedy wicepremier Elżbieta Bieńkowska na antenie TVN24 powiedziała. Pasażerom to można tylko powiedzieć jakby sorry, mamy taki klimat, no niestety. Po tych słowach internet oszalał z radości, a politycy opozycji wręcz przeciwnie. Złożymy dzisiaj wniosek, bo sorry, ale taki jest nasz obowiązek, aby pani wicepremier przyszła na komisję infrastruktury. Finlandii? Zimniej niż Polsce. Jakoś jeżdżą. Norwegia? Jeżdżą? Da się? Pada śnieg? Pada? Jeżdżą. Szwajcaria? Przez Alpy? Można? Można. Można, ale można też samolotem. Ale to jest temat na zupełnie inną opowieść. Ta opowieść dotyczy słynnego... Sorry... Mamy taki klimat. W tym roku klimat mamy zgoła inny, a zresztą pani premier, dziś komisarz, więcej czasu spędza w brukselskim klimacie. W każdym razie słowa Elżbiety Bieńkowskiej zrobiły karierę nie mniejszą niż ona sama. Czy dostanie nagrodę zależy od państwa. Wybierają państwo jednego z dziesięciu kandydatów. Nazwisko kandydata pisane bez polskich znaków prosimy przesłać SMS-em pod numer 71335. Całkowity koszt SMS to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 Dlaczego woda to dwa atomy wodoru i jeden tlenu? Dlaczego jest dla nas tak ważna? Dlaczego to właśnie bez niej nie możemy żyć? Dlaczego z niej w większości się składamy? I najważniejsze, czy aby na pewno mamy jej pod dostatkiem? Do usłyszenia w niedzielę, tuż po 11. Marcin Gutowski Partnerem audycji jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Autopromocja Zapraszamy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 Tylko teraz na orange.pl szalone dni, jakich jeszcze nie było. Dla przenoszących numer do Orange iPhone 5S tańszy aż o połowę. Śpiesz się, oferta ważna tylko do 26 marca lub do wyczerpania zapasów. Zapraszamy na orange.pl. Żegnamy reklamy.